Tempo krótkiej, niezapowiedzianej przerwy, spowodowanej tym, że po prostu byłem zajęty tam innymi rzeczami i nie miałem czasu za bardzo na nagrywanie. No ale jestem i dzisiaj opowiem wam trochę o filmach, a mianowicie będę próbować zachęcić was do oglądania filmów azjatyckich. Czemu filmów azjatyckich? Ponieważ uważam, że filmy azjatyckie są naprawdę ciekawym zjawiskiem i naprawdę bardzo różniącym się od filmów, które oglądamy u nas w Polsce, czyli głównie produkcji amerykańskich i też europejskich i polskich komedii romantycznych, które nas zalewają cały czas. A poza tym jest to kino zupełnie inne i moim zdaniem warte poznania. A poza tym przy okazji jest dzisiaj 20 listopada, czyli dzisiaj jest dzień premiery zremasterowanej edycji Battle Royale w Japonii. Ta zremasterowana edycja to jest edycja przerobiona do 3D, czyli film sprzed 10 lat, który jest już filmem kultowym, będzie można obejrzeć w kinach w 3D. Nie wiem co prawda jak to wyjdzie, ponieważ jest to film, który no, nie został nakręcony z myślą w 3D i pojęcia nie mam jak to będzie wyglądać. W Ameryce ta wersja dopiero się ma pojawić w przyszłym roku, na razie tylko Japończycy mają taki zaszczyt obejrzenia sobie tego kultowego filmu z Takeshi Kitano. No ale może, może się kiedyś doczekamy, ale wątpię, że to się pojawiło w polskich kinach. Tak więc, jeśli Battle Royale nie znacie, to będziecie mieli okazję poznać w najbliższym czasie, a naprawdę warto, bo jest to dość film e, brutalny i oryginalny i jest na liście top 10 ulubionych filmów Quentina Tarantino więc to już chyba coś o nim świadczy, bo Quentin Tarantino ma dość specyficzny gust. Jeśli lubisz Quentino Tarantino, to Battle Royale też powinieneś polubić. Dlatego ten film polecam i na razie zostawiamy go w tyle i przejdziemy do innych filmów azjatyckich, które moim zdaniem są warte obejrzenia i są dość łatwo dostępne w Polsce, ponieważ może nie każdy wie, ale w Polsce jest naprawdę duży, spory rynek filmów azjatyckich na DVD i te wszystkie filmy azjatyckie które wychodzą u nas na DVD są są wydane czasem o niebo lepiej niż filmy amerykańskie, bo tutaj na przykład napisy są robione przez osoby, które się tym interesują i naprawdę to lubią, a nie przez jakichś korporacyjnych tłumaczy, którzy nawet nie obejrzą filmu, który tłumaczą, zanim zaczną tłumaczyć, więc i potem są różne na przykład w kinie takie smaczki, z których się potem my śmiejemy znający angielski i czytający napisy w kinie, Dlatego w filmach azjatyckich, w wydaniach DVD nie ma takich w ogóle błędów. Jest naprawdę bardzo dobra jakość tłumaczenia, dobra jakość obrazu. Wszystko to jest wydawane przeważnie w absurdalnie niskich cenach, czyli tak mniej więcej za 20 zł można dostać taki film. No i też są dodawane do gazet, tam cały czas chyba, nie wiem jak to się nazywa, to się chyba nazywało, czy nazywa jeszcze Przeboje Kina Azji i to też naprawdę bardzo fajnie wydane filmy bardzo niskich cenach i naprawdę bardzo fajnie jest móc postawić sobie coś takiego na półce. Sam mam chyba tam 30 tytułów filmów azjatyckich na DVD, z czego samych płyty DVD mam chyba 70. To nie jest jakoś strasznie dużo, ale myślę, że i tak ponad średnią krajową się wyrabiam. I właśnie w tej serii był film, który sprawił, że trochę częściej zacząłem i trochę bardziej zacząłem się przyglądać filmom azjatyckim a mianowicie jest to film Atak na metro". Jest to koreańska produkcja z 2003 roku, która jest produkcją sensacyjną i garściami. Po prostu garściami czerpie z takich produkcji amerykańskich, jak Szklona Pułapka 3 czy Speed. I wychodzi jej to naprawdę bardzo dobrze. Niestety reżyser tego filmu by reżyserował tylko i wyłącznie ten jeden film, przy okazji też był scenarzystą i ja bardzo na przykład żałuję, że nie ma więcej filmów koreańskich tego typu, bo w 2003, z tego co wiem, film Atak na metro był naprawdę prawdziwym blockbusterem i to jest naprawdę bardzo dobry film z efektami specjalnymi na bardzo dobrym poziomie, z niezłą grą aktorską, chociaż tutaj muszę przyznać, że z początku jak zaczynałem oglądać filmy azjatyckie, to ja też nie mogłem się przekonać do wyglądu i do sposobu mowy i do gestykulacji i do mimiki hmm, aktorów azjatyckich. Z Japończykami jest najgorzej, z Koreańczykami jeszcze nie jest tak źle, ale no w pewnym momencie mi się już udało to przemóc taki, na przykład ten film Atak na Metro mam na półeczce i obejrzałem go już chyba z pięć razy. Jak mi jest tam nudno czy coś, to ja włączę sobie właśnie Atak na Metro, to jest naprawdę jeden z moich ulubionych filmów. A W każdym bądź razie o czym on opowiada? Chodzi o to, że jest sobie pewien policjant, który ma pewną przeszłość. Jest sobie też pewien terrorysta o pseudonimie T, który postanawia porwać metro i zaszantażować całe tam miasto. I ogólnie na początku nie wiadomo o co chodzi, on tam potem się wyjaśnia w sprawa. No ale nasz główny bohater ma jakąś przeszłość z tym terrorystą T i to już jest sprawa taka bardziej osobista, dlatego on próbuje powstrzymać to pędzące metro z terrorystami na pokładzie w sposób właśnie taki widowiskowy, w sposób właśnie typu Keanu Reeves y Speedu, czy właśnie taki trochę udający McLean'a ze szklanej pułapki. Przy czym trzeba zaznaczyć, że to nie jest takie typowe kinoakcji, ponieważ jest to koreańskie kinoakcji wymieszane z elementami obyczajowymi. Są tam naprawdę wzruszające chyba dwie, trzy sceny, które po prostu łezka się wokół kręci, jak się to ogląda. Więc jest to coś trochę innego i naprawdę warto poznać. Do czego można to porównać? Można to porównać do filmu, który ostatnio, to znaczy nie, nie ostatnio, niedawno, tam rok temu, leciał w kinach, czyli Metro Strachu, to się nazywało z Travoltą. To jest film, gdzie Travolta gra terrorystę i porywa metro. To jest mniej więcej taki klimat. Tylko według mnie ten film koreański jest o wiele lepszy od tego metra strachu. Więc jeśli kiedyś wpadnie wam w łapki taki oto film, to polecam obejrzeć naprawdę świetnej klasy kinoakcji koreańskiej. I właśnie przez ten film, po obejrzeniu tego filmu, doszłam do wniosku, że kurczę, ale oni tam muszą mieć naprawdę niezłych. Reżyserów, skoro taki fajny film nakręcili, na pewno inne też będą takie fajne, więc zacząłem tam trochę szperać, trochę popytałem, trochę poszukałem i zacząłem się do tego kina azjatyckiego przekonywać. Trafiłem w końcu na reżysera, który jest też bardzo znany i też w pewnych kręgach już kultowy. Nadal pozostajemy w klimatach Korei. Jest to reżyser, który się nazywa Kim ki -duk. I pewnie niektórzy znają taki jego film, który leciał w polskich kinach dość dawno, parę lat temu, no nie tak dawno, parę lat temu, który się nazywał Wiosna, Lato, Jesień, Zima i Znowu Wiosna. I to chyba obok filmu Time jest chyba najbardziej znany w Polsce film Kim Kyduka, chociaż to nie jest pierwszy film Kim Kyduka, jaki obejrzałem. Pierwszy film Kim Kiduka, moim zdaniem, naj... taki najbardziej przystępny, najlepszy, to jest film Pusty Dom. Pan Kim ki jest znany z tego, że jest mistrzem słowa niewypowiedzianego, tak się to, tak to nazywają ludzie, którzy oglądają jego filmy. Chodzi o to, że w jego filmach jest przekazane tyle emocji i tak wciągające historie, a jest naprawdę minimum słów użyte. Aktorzy prawie w ogóle nie mówią tak samo. Tak więc w filmie Pusty dom główni bohaterowie, dwójka głównych bohaterów, para, w ogóle nic nie mówią przez cały okres filmu. A mimo to nie jest to film, który nudzi, jest to film, który naprawdę wciąga. I nieważne, że nie ma tam dialogów. Jest naprawdę wciągająca historia. I to też można dostać na DVD. Ja niestety tego na DVD nie mam, ale, bo nie mogę tego znaleźć, ale to na pewno gdzieś musi leżeć, gdzieś na jakiejś półeczce, na przykład w MediaMarkcie za 20 zł. Ja będę musiał poszukać, ja już szukam tego dość długo i nie mogę znaleźć, ale leciał na przykład niedawno na jakimś kanale takim z filmami, więc można to obejrzeć. I o czym jest ten film? Jest to film o chłopaku, który yy, roznosi ulotki. Jak roznosi ulotki, to on potem wraca po tygodniu do tych domów, gdzie roznosił ulotki i sprawdza, czy ta ulotka jeszcze jest, czy jej nie ma. Jeśli ulotki nie ma, to znaczy, że w tym domu ktoś mieszka i nikt nie wyjechał, a jeśli tej ulotki a jeśli ta ulotka została przy klamce, to znaczy, że w tym domu jest pusto. I ktoś wyjechał na przykład na wakacje. On się wtedy do takiego domu włamuje i tam sobie mieszka przez jakiś czas, na, no trochę na koszt właścicieli, czyli tam się żywi tym, co mają w lodówce, ale w zamian na przykład robi im pranie i naprawia zepsute gadżety. Więc jest takim dobrym włamywaczem, który po prostu korzysta z pustych mieszkań. I pewnego dnia włamuje się do pewnej rezydencji, która się okazuje nie być pusta. W tej rezydencji jest kobieta. Okazuje się, że ta kobieta ma e, pewne problemy z mężem i ta kobieta postanawia uciec razem z tym chłopakiem i zaczyna żyć też życiem tego chłopaka. No a co się dzieje dalej, to już musicie sobie obejrzeć. Naprawdę film polecam i ogólnie wszystkie filmy Kim Kiduka polecam. Można to na zdobyć nie wiem... E, oddech. Ostatnio znalazłem oddech od Spinki, dystrybutora takiego Spinka, za chyba 9,90 w takiej fajnej, takiej tekturowej, płaskiej wersji, więc leży tego pełno tam po marketach, trzeba poszukać. Więc Kim Kiduk możecie sobie odnotować albo potem sprawdzić w linkach pod wpisem. No i jeśli wspomina się o koreańskich reżyserach, to trudno nie wspomnieć o reżyserze takim jak Chanuk Park, który to jest twórcą bardzo znanej trylogii Zemsty, która też była trochę inspiracją pod Kill Bill Tarantino. Trylogia Zemsty, czyli Pan Zemsta, Pani Zemsta i Old Boy, chyba najbardziej Old Boy jest znany. To są filmy takie typowo tarantinowe, w których w ogóle nie wiadomo o co chodzi prawie do końca, są też brutalne, są e, nie opierają się głównie na Zemście i to jest tryptyk, więc należałoby obejrzeć wszystkie trzy części, ale jeśli nie chce wam się oglądać wszystkich trzech części, to polecam tylko i wyłącznie Old Boya. jest to chyba najbardziej znany film z bardzo kultową sceną z ośmiornicą, która jest jedzona na żywca. I tak ta ośmiornica została zjedzona na żywca, to nie jest sztuczna ośmiornica. I tam jest taka anegdotka, że ta ośmiornica ponoć e, bardzo prosto poddała się aktorowi, który miał zjeść i w ogóle nie chciała walczyć, więc początkowo po prostu robiła za martwą ośmiornicę i to nie wyglądało efektownie w, na filmie, więc postanowili, że najpierw muszą trochę poszturchać i dopiero potem zaczęła się tak wić. No, więc to nie jest chyba film dla dziewczyn, bo może to wprawić w obrzydzenie, tak? To są naprawdę takie obrzydzające trochę filmy, ale warto, warto je obejrzeć z powodu fabuły. W każdym bądź razie ostatnio Chanuk Park nagrał taki film, który się nazywa Pragnienie i jest to chyba ostatnio jest taka fala filmów z wampirami. Zmierzch te inne w wampirze filmy i moim zdaniem to Pragnienie jest właśnie chyba najbardziej oryginalnym filmem o wampirach, jaki widziałem, ponieważ ma dość oryginalne podejście do wampirów. Też czerpie garściami na przykład z Helsinga, ponieważ głównym bohaterem jest ksiądz, który zostaje wampirem i ten ksiądz cały czas chodzi w sutannie, czyli jest w takim czarnej, długiej, wiecie, tam w sutannie, czyli tej spódnicy i tam w takim koloradce i cały czas tak na przykład skacze po dachach i ląduje. To są takie totalnie Helsingowe wstawki, że on tam ląduje, ten płaszcz mu tam powiewa, to wszystko fajnie wygląda. I to nie jest straszny horror, to jest film o wampirze. To jest taka obyczajowa opowieść o wampirze, który z początku nie jest wampirem, to jest właśnie o księdzu, który musi się tam starać o to, żeby nie utracić człowieczeństwa i tak dalej. Naprawdę bardzo oryginalna rzecz i polecam. Jeśli ktoś lubi wampiry, to naprawdę powinien to obejrzeć. A teraz już pozostawiając Koreę i poruszając się... <śmiech> Na północ wchodzimy do Chin, gdzie w Chinach jest naprawdę bardzo duży rynek filmowy. I już nie będę opowiadać o filmach Jackie'ego Chana, bo myślę, że fani Jackie'ego Chana wszystkie te filmy Jackie'ego Chana znają. Ostatnio Jackie Chan nakręcił swój setny film, skończył zdjęcia do tego setnego filmu. I Jackie Chan już właśnie przerzucił się z filmów, które kręcił do tej pory w Ameryce, czyli sensacyjnych, komediowych i filmów akcji karate, przerzucił się właśnie w Chinach na filmy historyczne i obyczajowe. Co moim zdaniem jest fajne. Naprawdę fajne. Niech facet się rozwija, dobrze gra, już nie musi skakać i kopać, nadal bo go bardzo lubię. Więc i w tych Chinach jest naprawdę duży rynek filmowy i naprawdę bardzo dużo fajnych produkcji wychodzi stamtąd. Już pominę fakt, że jest naprawdę sporo dobrych koprodukcji chińsko-amerykańskich, które są albo na przykład są filmami historycznymi, albo są filmami karate, ale to nie o to chodzi. Na przykład ostatnio był taki film Shanghai z Edwardem Nortonem. Nie z Edwardem Nortonem, z Kusakiem, przepraszam. Więc jeśli już nie lubicie takich stricte chińskich filmów, to możecie oglądać koprodukcje chińsko-amerykańskie, ale tutaj mi chodzi o film stricte chiński. Moim ulubionym chińskim filmem są Infernal Affairs. I tutaj większość ludzi o tym nie wie, ale jest nakręcony amerykański remake tego filmu przez Scorsese. I to, że Scorsese nakręcił ten amerykański remake sprawiło, że nienawidzę tego reżysera. Wszystko, co kręci, mi się tak nie podoba. Totalnie mi się nie podoba. Po prostu facet jest dla mnie skreślony właśnie z powodu tego remake'u, ponieważ Infernal Affairs jest filmem moim zdaniem idealnym. Jest to film kryminalny, trochę sensacyjny, trochę obyczajowy, a Scorsese nakręcił swoją infiltrację z DiCaprio i z Mattem Damonem, który to film jest po prostu moim zdaniem tragiczny i w ogóle dopiętnie dorasta oryginałowi chińskiemu. Przy czym trzeba zaznaczyć jeszcze, że oryginał chiński ma trzy części prequel i sequel, z tego co wiem, przy czym prequel został nakręcony po części pierwszej, a sequel chyba po prequelu jakoś tak, więc to dziwnie się w ogóle robi. Tam... Dziwna jest to chronologia, ale w każdym razie widziałem tylko ten film oryginalny, który na którym bazował Scorsese tworząc swoją infiltrację i przerabiając prawie scena w scenę ten film i to nie jest tak, że Scorsese nakręcił Oscarowy film jest takim świetnym reżyserem. On po prostu wszystko, wszystko zercnął, od scenariusza po aktorów, po sceny, kadr po kadrze właśnie z tego chińskiego oryginału, więc jak ktoś mi mówi, że o, świetny Oscarowy film i w ogóle w skorce to jest takim świetnym reżyserem, taki świetny film nakręcił, to ja po prostu patrzę mu się w oczy i się pytam, czy oglądał Infernal Affairs, który jest oryginałem, a on mówi, że nie. I w ogóle nie ma wtedy rozmowy między nami, jeśli ktoś nie widział tego oryginału. Oryginał trzeba obejrzeć, jest naprawdę dużo lepszym filmem, no i nie ma tam DiCaprio, a DiCaprio za bardzo też nie lubię, bo DiCaprio wcale nie jest takim dobrym aktorem, on w każdym, w każdym filmie gra mniej więcej tak samo. Więc no, co tu dużo gadać. A poza tym to Infernal Affair, wspominając, że można tam właśnie za 20 zł zdobyć tą część pierwszą, to jest też taki box wszystkich trzech części w Empiku, można to znaleźć, który kosztuje chyba... 39 zł za trzy filmy, więc naprawdę bardzo niska cena za box z trzech filmów, które są naprawdę pewnie, pewnie te dwie następne części są tak samo dobre jak pierwsza, więc ja polecam. Z Chin niedaleko jest do Japonii. Ktoś może powiedzieć, że Chiny, Japonia, to te filmy się prawie w ogóle nie różnią. Tam z ocy, tu z ocy. Pewnie wszystko tak samo wygląda i brzmi. A właśnie nie. Japonia jest krajem specyficznym, każdy o tym wie, w końcu mają te hentajce, animce i tak dalej, więc filmy japońskie wyglądają też specyficznie i to naprawdę dla specjalnych ludzi są te filmy, to trzeba lubić, więc tutaj nie będę was namawiać do oglądania japońskich filmów typu Yataman, bo to, bo to naprawdę ktoś może się zmęczyć, przerazić, ale od jakiegoś czasu w Polsce jest naprawdę taki dość spory popyt na Murakamiego, na jego książki opowiadania. Wszyscy się tym zachwycają i lubią, więc ja polecam, jeśli już przeczytałeś książki Murakamiego i Ci się podobały, to ja polecam jego ekranizację jego książek i opowiadań. Ostatnio właśnie oglądałem film, który się nazywa Tony Takitani. Na podstawie opowiadania Murakamiego jest to poruszająca, wzruszająca, smutna historia no ale to tylko taka ciekawostka przypominająca że są ekranizacje jego książek nie są to amerykańskie ekranizacje ale japońskie no jest japończykiem i to są japońskie realia w jego opowiadaniach więc warto było obejrzeć japońską ekranizację a nie amerykańską jeśli takie też powstają no a poza tym jeśli już oglądacie horrory i lubicie horrory no to warto obejrzeć też japońskie oryginały tych wszystkich amerykańskich hitów typu klątwa, czy ring. Japońskie horrory, japońskie oryginały są dużo, dużo straszniejsze i dużo, dużo ciekawsze, ponieważ jest tutaj ta nutka właśnie tego egzotycznego klimatu, którego w amerykańskich filmów nie ma. I to sprawia, że jeśli czegoś nie znamy, a na przykład japońskich realiów no, nie, nie znamy na własnej skórze, to sprawia właśnie, że jeszcze bardziej to przeżywamy, się tego boimy, że to zupełnie są inne odczucia, jak oglądamy wersję japońską, a amerykańską. Poza tym w, w amerykańskiej są, gra aktorska jest gorsza i tak dalej. I Japończycy są naprawdę dobrzy w tym, co robią. No, tego im nie można zarzucić. No i zostaje jeszcze jeden kraj. Tam już no, filmów wietnamskich nie znam, nie oglądam. Z żadnym się nie spotkałem. Na pewno też tam jakieś takie mają wietnamskie swoje produkcje kinowe, ale trzeba pamiętać, że do Azji zaliczają się też Indie, więc kino bollywoodzkie, bo tak to się nazywa, też jest kinem azjatyckim i trzeba zaznaczyć, że nie we wszystkich filmach bollywoodzkich tańczą. No dobra, no we wszystkich filmach tańczym, ale nie aż tak jak w niektórych produkcjach typowo rozrywkowych, gdzie ten taniec jest główną siłą napędową filmu i fabuły. Nie, nie, nie. Są też filmy, które są naprawdę dobre. Są to filmy obyczajowe, są to filmy science fiction, gdzie, no w prawie każdym tym filmie gra jeden aktor, jeden król, Shark Khan, ale żebyście się tak od razu nie zrażali, to polecę wam film, który niedawno był nawet w polskich kinach. Jest to koprodukcja właśnie indyjsko-amerykańska, która nazywa się... Nazywam się Khan. Głównego bohatera gra oczywiście Shah Rukh Khan. I nie powinniście się zrazić tym filmem, ponieważ po pierwsze dzieje się w Ameryce, więc nie w Indiach, więc nie będzie jakiejś właśnie przepaści kulturowej. Dzieje się w Ameryce. Poza tym nie tańczą, a poza tym jest naprawdę dobrym filmem obyczajowym z wciągającą historią i świetną grą aktorską, ponieważ Sharuk Khan w tym filmie moim zdaniem osiągnął szczyt wyżyny swojego aktorstwa. Film opowiada o hindusie, który cierpi na syndrom Aspergera. Chyba tak to się wymawia, nie jestem pewien jakaś tam odmiana autyzmu, to ostatnio strasznie popularne jest w ogóle. W milenium Elizabeth Salander na to cierpi, Sheldon pewnie też na to cierpi, wszyscy na to cierpią i najchętniej pewnie ja też bym na to cierpiał, bo takie super fajne to jest, ale nie, jak się okazuje w filmie nazywam się Khan, wcale to takie fajne nie jest. Khan wyrusza do Ameryki, jako że jest Kindusem, a po 11 września Wszyscy myślą, że jak ktoś jest trochę ciemniejszego koloru, to jest terrorystą, więc oni go tam sprawdzają, oskarżają go o terroryzm, przez to, że jest innej religii, to ludzie się na niego dziwnie patrzą i tak dalej, tam różne nieprzyjemne sytuacje ma facet i postanawia w takim razie wyruszyć do Waszyngtonu, żeby spotkać prezydenta i powiedzieć prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że Panie prezydencie, nie jestem terrorystą. I to jest główna siła napędowa tego filmu, fabuły, czyli podróż Szaruka przez Amerykę, żeby dotrzeć do prezydenta. Przy czym Szaruk jest oczywiście taki nieporadny, ponieważ jest autystyczny. Wszyscy mu tam starają się pomóc i różne sytuacje zachodzą. I naprawdę ten film polecam. Jeśli nie widzieliście któregoś z tych filmów, to pod wpisem będą linki do filmu webu, więc możecie tam kliknąć, przeczytać, sprawdzić, no, ogólnie polecam. Nie zrażajcie się filmami azjatyckimi, wręcz powinniście się otwierać na nowe horyzonty. No, No i to chyba tyle. Trzymajcie się do następnego razu.